Dość Polskiego Radia 24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 z takiej, pod, takiej dużej polityki. Jarosław Kaczyński no, był na marginesie no. tej polityki i Jan Olszewski również. I myślę, że teraz yy, Kaczyński na pewno, jestem przekonany, on przypomniał sobie y, te pewne mechanizmy. I w związku z tym myślę, że y, to, że próbu, próbuje mimo wszystko skleić ten, ten podział, no bo to jest pewien ko podział, konflikt, między innymi wynika z jego doświadczeń sprzed no, właśnie tych, no,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 i przypodobywać, przypodob, próbować, przypodobać się prezesowi Kaczyńskiemu i walczyć o miejsce na liście, czy dać sobie spokój i spróbować zainwestować w coś nowego, tam dostanę jedynkę, no więc anuż się uda. Tak jest. Dokładnie, ta, jest, dokładnie jest takie myślenie. Mhm. Dokładnie, dokładnie takie, taka jest kalkulacja, poszukiwanie, rozglądanie się, analizowanie, patrzenia może jakaś koalicja, prawda? Właśnie pan redaktor pytał o ewentualnie współpracę e, z Polską 2050, czy z PSL-em, e, PSL no przy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 żeby wykrwawi się wykrwawić. Dokładnie. W związku z tym tutaj decyzję, jeśli chodzi o trwałość koalicji, ma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 Dziękuję Panie bardzo. Doktorze, dziękuję za wizytę w studiu. Powtórka programu komentarz.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 Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24 A w naszym studiu pan Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie i przed nami komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych oczywiście tych y, głównie krajowych i zastanawiam się czy od, y, zaczniemy od jednak czegoś co jest już za nami bo, bo myślę o Prawie i Sprawiedliwości i myślę o tym od... jest za nami już, tak? To proszę dać mi skończyć. <gry> Myślę oczywiście o tym wieczornym, właściwie nocnym spotkaniu, bo to spotkanie miało trwać w sumie około 7 godzin. Następnego dnia konferencja prasowa prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego.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 Otwarto na inne środowiska. No, to jest w dalszym ciągu no, taki, to nie jest kompromis, to jest po prostu ładne nazwanie tego, co się dzieje. No ale to w, taki, w takim razie, idąc dalej, to od czego rozpocząłem, bo mamy to no, jednak cofnięcie się o krok przez prezesa Kaczyńskiego, mamy to porozumienie, mamy ten tę wspólną konferencję i ten wspólny apel mówiący o tym, że teraz już idziemy razem do przodu, wszystko mhm, na rzecz prawa mh. i sprawiedliwości.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 To zapominamy o tych kłótniach w rodzinie, wybaczamy sobie wzajemnie, bo przecież No tak, Nie po takie, nie takie koalicje wybrażą. nasz parlament takie. Już, już, już widział. To idąc dalej, na ile to, co się dzieje po stronie Prawa i Sprawiedliwości, to, to jest... Znaczy, przepraszam, jeszcze teraz, jak pan mówi, nie takie koalicje parlament widział, no to ja pamiętam koalicję z samoobroną i Ligą Polskich o i Rodzin. myślałem na przykład, tak. Która wszystkim koalicjantom, przy, ew, ew, ewentualnym koalicjantom prezesa daje do myślenia. The <laughs>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 głosowaniu Nad wotum nieufności wobec pani Pauliny henik kloski minister klimatu i środowiska. No i różnych, różnych komentarzach, czy też różnych głosach, które płyną z ze środka koalicji dotyczących tego, w jaki sposób może zachować się PSL i w jaki sposób może zachować się Polska 2050. Właściwie to, co z niej pozostało. Czyli zwolennicy pani, pani Pełczyńskiej. W tym głosowaniu. Ogromną rolę, jeśli nie, nie decydującą, e, grają kwestie osobiste, sympatię, antypatię. Przez te kilkadziesiąt miesięcy, przez ten, e, przez ten czas, e, jedni ludzie się dosyć polubili, a inni się bardzo znielubili. E, i, to, I to może zaważyć. E, wydaje mi się, że e, PSL nie będzie głosował przeciwko ministrowi własnego rządu. Może się zdarzyć jeden pojedynczy, poje, kilku pojedynczych posłów, którzy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 No tak, ale tutaj mamy ustawę wiatrakową, tą, tą tak. jedną z pierwszych decyzji tak. pani minister. Mamy program Czyste Powietrze i kilka innych kwestii, Jest. co do których, no właśnie, ci niezadowoleni koalicjanci żądają jakichś wyjaśnień czy też rozmów z to samą panią minister. Jeśli chodzi o PSL i Marka Natomiast jeśli chodzi o minister Pełczyńską Nałęcz, no to nasz na tyle jednoznacznie się wypowiadała i na tyle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 I można zadać pytanie, skoro pierwsze informacje pojawiły się prawie pół roku, to dlaczego tak naprawdę jakiekolwiek działania, jeżeli można mówić o działaniach, e, zostają podejmowane dopiero teraz? Ba, sam minister Żurek, e, pytany o to, na jakim etapie jest e, śledztwo, e, miał wiele krytycznych słów wobec prokuratury, e, wysuwając na przykład no, chyba bardzo poważny argument mówiący o tym, że do tej pory nie został przesłuchany